Jest sobota, 1 czerwca 2024 roku. Słuchacie właśnie 501 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami niestrudzona poszukiwaczka przygód, Bugosia Szewczyk. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie, mój drogi i witam wszystkich, wszystkich słuchaczy i tych w naszym wymiarze i w tym drugim też. Cześć. Jestem tu też ja, młody badacz Szemyk Cieśniński. Cześć wszystkim. A Dzisiaj przekręcamy odrobinę nasze imiona, gdyż z okazji Dnia Dziecka, bo tak się składa, że ten podcast leci w Dzień Dziecka, czy mam nadzieję, że poleci, bo my go nagrywamy też w Dzień Dziecka trochę na ostatnią chwilę, tak wyszło? I z okazji tego dnia chcielibyśmy omówić dla was koralinę. Zabieramy się za ten temat w sumie już, nie wiem, ze dwa lata gdzieś tam, pewnie ze dwa lata temu gdzieś o tym rozmawialiśmy, tak, tylko tak. bez takiego stałego planu. Nie? I ja w tym roku na początku maja pomyślałem sobie, ten miesiąc zleci, nie? Majówka, potem to Boże Ciało i tak dalej. Chwila, moment i tego miesiąca nie będzie, więc jak się do siebie nie odezwę, to znowu przepadnie, nie? Bo nam się przypomni w ostatnim tygodniu. Więc się odezwałem na szczęście. Ty oczywiście podchwyciłaś temat, że tak w końcu. No bo Koralina, no jak mogłabym się nie zgodzić? Przecież to jest jedna z moich absolutnie ukochanych książek i w ogóle ja się bardzo tutaj zaskoczyłam, kiedy Szemas zaproponował mi tylko książkę, bo spodziewałam się, że gdy się zabierzemy już tak na dobre za twórczość Nila gajmana, no to będziemy to robić w takiej formie bardziej kompleksowej. A tutaj Szymas powiedział, sobie, powiedział do siebie i do mnie stop, stop. Na początek książka, a potem e, weźmiemy się za inne e, ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że wkrótce. Mm -hmm. I myślę, że to była dobra decyzja nie tylko przez nasze problemy logistyczne, Aha. bo nagrywając także o filmie byśmy rozmawiali trzy godziny i byśmy tego nie nagrali po prostu <grym> na dzisiaj. Ale też... E, no właśnie o książce często się mówi z perspektywy filmu, nie? czy komiksu ewentualnie, a, a ja bym bardzo chciał się skupić na tym oryginale, bo mm -hmm. on ma kilka takich elementów, które nadal po latach zaskakują i moim zdaniem warto podkreślić właśnie jak dobry jest to oryginał. Książka pierwotnie ukazała się w 2002 roku. Została opublikowana, wydana przez wydawnictwo Harper Collins, a w Polsce ukazała się już rok później nakładem wydawnictwa Mag w tłumaczeniu Pauliny Breiter. Bardzo szybko. I ona też bardzo szybko zyskała taki pozytywny rozgłos, została ciepło przyjęta, dostała sporo nagród też branżowych, mm -hmm. bo co ciekawe, Koralina została nagrodzona Bram Stoker Award w kategorii no, tej prozy tak utworu dla młodego czytelnika, więc jej pojawienie się w Nekro jest absolutnie uzasadnione. <grym> Ty ją czytałaś już wtedy jakoś na premierę, czy troszkę później? Tak, tak. Często ją w ogóle czytałaś, bo znając ciebie to... <grym> Tak, tak oczywiście. Ja Koralinę czytałam y teraz po raz piąty... I pierwsza moja lektura była rzeczywiście krótko po tej polskiej premierze. Rany to już tyle czasu upłynęło, zaskakujące. Jakoś tak bardzo już na samym starcie, jak tylko przeczytałam, o czym to jest ta książka, to, to, to ta opowieść jakoś tak bardzo do mnie przemówiła i pobudziła wyobraźnię i okazało się, że faktycznie ma się jednak od czasu do czasu takiego czytelniczego nosa, który podpowiada, że no coś jest wartościowe. bo I w przypadku Koraliny akurat tak było bo to jest naprawdę bardzo zaskakująca pozycja. Tak jak słusznie podkreśliłeś, bardzo często wartość książki jest nieco umniejszana przez to, co z, z tym materiałem źródłowym zrobili twórcy filmu. A rzeczywiście warto podejść do tego tematu osobno, bo to są jakby dwie zupełnie różne obszary interpretacyjne. I co ciekawe też nie wszystkie fenomenalne zastosowane przez Gajmana elementy w filmie się znalazły. I to myślę, że też y, y, fajnie będzie później jak już zasiądziemy naprawdę do recenzji filmu to sobie tak poporównywać, co wypadło, co się zmieniło. E, mhm. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa przygoda za tymi drzwiami małymi w pokoju. Mhm. No ja miałem taki zryw na Gajmana, gdzie troszkę go więcej poczytałem, przy czym przyznam się, że z perspektywy czasu chyba najlepiej pamiętam amerykańskich bogów, jakoś oni mi najbardziej zapadli w pamięć i teraz ten powrót do Koraliny był bardzo przyjemny. Mhm. Zwłaszcza, że to była taka już lektura analityczna bardziej, nie z tym wynotowywaniem sobie różnych przemyśleń na żywo, więc mam nadzieję, że też przez to teraz to zostanie ze mną na dłużej. To, co mi się kiedyś po prostu podobało, tak teraz właśnie, ja będę pewnie w tym się mówił, nie, że to jest genialne, to jest mega przemyślane, to super mhm. gra i tak dalej. Mhm. Są takie elementy. Ale właśnie zanim o tym, troszkę o treści, bo może ktoś o Koralinie nie słyszał albo też czytał ją dawno temu, już nic nie pamięta. Główną bohaterką jest tytułowa Koralina Jones, Koralina ma przekręcone te literki w imieniu, to nie jest błąd, tak ma być. To nie jest Karolina, tylko Koralina, co jest zresztą też elementem kilku scenek takich bardziej komediowych i też jest jakoś tam istotne dla fabuły. Ale, ale, nie jest, nie jest to takie oczywiste, bo ja będę miała dla ciebie, do, do ciebie jeszcze Szymas pytanie związane z imieniem głównej bohaterki, bo ja też się zastanawiałam, czy to aby na pewno nie jest jakiś tam element świata przedstawionego, więc no faktycznie... No jest, jest, jest, tak, bo Pogrywamy sobie trochę, znaczy, dobra, za moment. <śmiech> Ona przeprowadza się z rodzicami do wielorodzinnego, wielkiego, starego domu, położonego trochę na uboczu i jako już jej rodzice są mocno zajęci pracą i nie poświęcają jej zbyt wiele czasu, to nie jest jakaś taka sytuacja ekstremalna, to nie jest patologiczna godzina, nic w tym e, temacie, ale e, no jednak koralina ma wiele wolnego czasu, wiele pasji, właśnie chce badać, eksplorować, e, wchodzić w interakcję z innymi ludźmi, a rodzice jej do końca e, na to nie pozwalają. No ale przynajmniej wypuszczają ją w świat i dziewczyna poznaje sąsiadów, eksploruje ogród, a pewnego dnia odkrywa przejście do odbicia, lustrzanego odbicia jej domu, gdzie wszystko jest podobne, ale jednak odrobinę inne. Poznaje tam swoją drugą mamę, drugiego tatę, alternatywny wariant sąsiadek chociażby, które zamieszkują jej dom i ci nowi rodzice oferują jej bezgraniczną miłość, pyszne posiłki, wiele uwagi, niekończące się zabawy, ale dziewczynka nie daje się tak łatwo oszukać. Czuję, że coś tutaj jednak nie gra. Koralina jest już tym dzieckiem, którym często stają się bohaterowie książek dopiero po przygodach. Ona już tutaj jak gdyby zauważa, że jak dostanę wszystko, to wcale nie będzie dobrze. Tak? To wcale nie jest to, o czym każdy marzy. Więc mimo tych nachalnych namów ze strony drugich rodziców, ona powraca do prawdziwego świata i odkrywa, że jej oryginalni rodzice zniknęli. Mm -hmm. I teraz koralina musi ich odnaleźć i uratować, a wszystko wskazuje na to, że w tym celu będzie musiała wygocić do lustrzanego świata, który nie jest do końca bezpieczny. I myślę, że tyle wystarczy. Tak bardzo dużo powiedziałeś. To jest większa część fabuły, bo coś, co może zaskakiwać w przypadku pierwszej lektury koraliny, to to, jak właściwie skromna i taka bardzo skrótowa jest to opowieść, bo tak o, myśląc o Gajmanie, no to bardzo tak często... Tak i nie, bo ona jest intensywna. Jest intensywna, to prawda. Ja tak, ostatnio tak. omawiałem tutaj e, Złodzieja Wszystkich Czasów, nie? ten komiks na podstawie powieści Barkera i mhm. tamtej treści było w całości niewiele, a tutaj e, niby to jest krótka książeczka, ona ma ile? 102 strony chyba jest tekstu w moim wydaniu i tam kilka stron jeszcze zajawek innych książek Gaimana. I no, ta czcionka też jest w miarę duża, kapity są w miarę szerokie, więc pewnie można by to spokojnie gdzieś tam skondensować no, do jeszcze mniejszej publikacji. To jest de facto dłuższe opowiadanie, tak? tak? No, mini powieść można powiedzieć, tak? Czy powieść zeszytowa maksymalnie. Ale tutaj się wiele dzieje. Ka każdy dział, no może jeszcze te pierwsze, tam dwa, trzy, no to są trochę taka rozbiegówka, rozstawianie pionków na mapie, nie wprowadzanie bohaterów, yy, opisywanie tej przestrzeni, ale potem tam naprawdę jest intensywnie, jest przygoda za przygodą. No jest jest intensywnie, ale nie jest tak bardzo, jakby się można było spodziewać po Gajmanie, no bo z, z tym twórcą jest Aha. akurat tak, że ta jego wyobraźnia jest rzeczywiście no, nieograniczona. Tutaj możemy pójść w przeróżne kierunki, bardzo często zaskakujące, poszukiwać przeróżnych nawiązań, co zresztą w przypadku Koraliny też może być ciekawą zabawą, jeśli ktoś lubi literaturę dziecięcą i młodzieżową i spojrzy na tę powieść w troszeczkę inny, analityczny sposób, no to zauważymy tutaj istotnie bardzo dużo nawiązań do tej dziecięcej, literackiej klasyki. Są, są to też zresztą takie sparowania, które Gajman chyba świadomie zrobił i on się od nich nie odcina zupełnie. Ale to coś, co, co mnie zafascynowało podczas tej niedawnej lektury, no to właśnie to, jak, jak bardzo Gajman jest twórcą jednak chyba takim, który wierzy w siłę tej swojej opowieści, bo w przypadku Koraliny mamy do czynienia faktycznie z dość prostym i takim wręcz szczątkowym y, trzonem fabularnym. On się nie sili na wprowadzanie pięćdziesięciu postaci drugoplanowych, na dopisywanie dziesiątek wątków y, całej masy jakichś dodatkowych tutaj y, problemów, y, sytuacji i światów. A mimo wszystko, tak jak słusznie podkreśliłeś przed momentem, to jest szalenie intensywna opowieść. I to jeszcze też opowieść, która y, jest napisana w fantastyczny sposób, bo ten język Nila Gaimana jest też y, bardzo taki plastyczny, taki sugestywny, jak ja ostatnio robiłam sobie bardzo ciekawy eksperyment przy czytaniu Koraliny, bo prze... po pierwsze zaskoczyłam się tym, że jest ona tak przerażająca, to za chwilę też myślę będziemy o tym y, rozmawiać, mm -hmm. a po drugie ja ją czytałam sobie na głos i wyobraźcie sobie moi drodzy, jakie to jest naprawdę niesamowite przeżycie, bo y, Gajman te w, w Koralinie używa prostych słów, używa prostych zdań, ale są one tak jakoś nacechowane emocjonalnością, atmosferą całej tej historii, że to po prostu są takie zdania, które mogą smakować. Tak jak się je czyta, to naprawdę aż się człowiek zatrzymuje i pozwala się im wybrzmieć. Tak przynajmniej ja, ja robiłam. I Gajwan tam w niektórych wywiadach mówił, że to była... Powieść, taka historia, którą bardzo długo pisał i która była dla niego chyba jedną z tych najtrudniejszych opowieści, bo to była jego pierwsza książka dla młodego czytelnika, więc też niektóre akcenty musiał inaczej porozkładać, ale mimo wszystko jest tutaj dużo elementów takiego jego autorskiego stylu, które są po prostu no, najzwyczajniej w świecie fascynujące, także z perspektywy dorosłego czytelnika. Mm -hmm. To, o czym mówisz yy, o tym języku, to jest jedno, nie? Ale jak gdyby... Yy, znaczy, język doskonale współgra ze wszystkim. On ma swój rytm tutaj czasami bardzo fajny I Paulina Brightek też to nieśmiało mi się oddała, bo to tłumaczenie jest naprawdę yy, sprawne, ale dlatego ten język też działa, bo Gaiman pisze to bardzo świadomie, nie? To nie jest mm -hmm. pisarz, który stwierdza, dobra, napiszę fabułę dla dzieci, taką po prostu bardziej przyziemną, Prostszym językiem czy coś. Tylko Gaiman po pierwsze e, wchodzi w perspektywę dziecka. Tak, to jest cały ten wstytno. tekst. Mhm. Jest napisany nie z perspektywy dorosłego, który pisze dla dziecka, tylko z perspektywy dorosłego, który patrzy na świat oczami dziecka. Podoba mi się, że Koralina jako bohaterka nie rozumie dorosłych. Tak? Ona jest w tym świecie dorosłych e, taką piłeczką, która się odbija od ścian trochę i nie, <grym> nie wie, co się z nią dzieje. E, o, mamy... Nie zgodzę się. <grym> No, ale czy ona nie rozumie świata dorosłych. O to chodzi, że ona się odbija od tego, co oni mówią, nie? to jak oni widzą świat. Nie że ona sobie nie radzi, nie, że mm -hmm. ona jest, e, nie wiem, nie Ale gdy padają tam rozmowy o pracy rodziców na przykład. Nie? No to Koralina się ogranicza do tego, na no spoko pracują przy komputerze. To nie jest ciekawe, <śmiech> nie chcę <śmiech> nawet się w ten temat zagłębiać. E, mamy sąsiadki, które opowiadają o swojej karierze aktorskiej, o swoich sukcesach gdzieś tam z przeszłości, o rolach, rzucają tytułami sztuk, nie, postaci, w które się wcielały i tak dalej. No a Karolina siedzi między nimi i się zastanawia, czy one robią to specjalnie, żeby ona nie rozumiała, <śmiech> o co chodzi, tak bo totalnie nie wie, co się dzieje. Gdy idzie z mamą na zakupy, to mama oczywiście podchodzi do tematu pragmatycznie, no bo chodzi o to, że zbliża się rok szkolny, więc chce tam kupić rzeczy potrzebne żeby Koralina no, dobrze wyglądała i sobie radziła gdzieś tam w tej szkole. To są zakupy takie praktyczne, pragmatyczne, a Koralina po prostu patrzy, co jej się podoba nie? Tak. i jakby się mogła wyróżnić czy coś. I te takie, no pewnego rodzaju spięcia, nie? To takie niedogranie świata dorosłych ze światem dziecka. Po pierwsze, to jest zabawne, zwłaszcza myślę dla dorosłego czytelnika, ale to też nadaje tej postaci takiej głębi, nie? Że to nie jest mhm. taki patyczak, nie? Taka właśnie postać z kresek, i my mamy uwierzyć na słowo, że ona ma jakąś psychologię, duszę i tak dalej, tylko ona rzeczywiście no, zachowuje się jak dziecko. Myśli jak dziecko jest bardziej dojrzała emocjonalnie, nie? bo to jest mądra bohaterka, to jest sprytna bohaterka, to jest bohaterka świadoma swoich czynów i konsekwencji i tak dalej. W tym aspekcie jest dojrzalsza, ale w takiej codzienności, nie? w takim po prostu istnieniu egzystencji jest dzieckiem. To, co powiedziałeś na temat tego, że Koralina nie do końca y, odnajduje się w tym dorosłym myśleniu, no to to jest bardzo często właśnie taki klucz do y, budowania sympatii czytelnika y, skierowanej typowo w kierunku dziecięcego bohatera. Ale ja też y, nie odczytuję tej bohaterki w taki sposób, że ona jest tak bardzo nieprzy nieprzystosowana. Y, wydaje mi się, że Koralina jest przede wszystkim dojrzalsza, bardziej dojrzała niż y, wskazuje na na to jej wiek i co ciekawe myślę, że Gajman również tutaj bardzo sprytnie zbudował tę bohaterkę pod takim kątem, że warto zwrócić uwagę z jakimi postaciami on w ogóle ją zestawia, bo wspomniane przez ciebie chociażby jej sąsiadki, czy ten pan mieszkający na górze określany w książce jako pan Bobo, no to to są bardzo ciekawi bohaterowie pod takim kątem, że są oni dziwaczni i do pewnego stopnia też jakby zatrzymani w tym świecie dziecięcej wyobraźni. Zresztą Koralina też bardzo często tych swoich sąsiadów określa w taki sposób, że pan Bobo jest takim trochę szaleńcem, trochę wariatem, a te aktorki to po prostu są dziwaczki. Sam zresztą przed chwilą mniej więcej takie opisałeś. I to sparowanie Koraliny z niedojrzałymi, takimi zdzieciniałymi dorosłymi jest takim ciekawym pomostem i jednocześnie też źródłem ostrzeżeń, bo bardzo mi się podobało to, że ci dorośli poprzez zachowanie i zatrzymanie w obrębie takiego dziecięcego pojmowania świata wydają się być bardziej świadomymi istotami, niż rodzice Koralinny, bo oni czują więcej. oni jeszcze więcej. mają wgląd nie? Tak, w to, co tak. dzieci w baśniach, czyli tak dziecko jest. widzi więcej niż dorosły. Tak, w ogóle I te ci... aktorki wróżą z fusów, dają koralinie ten magiczny amulet, czyli ten kamyczek z dziurką, dzięki któremu będzie mogła zobaczyć prawdę. Ten, ten cudowny moment, kiedy pan Bobo mówi jej, że słuchaj, koralina, nie przechodź przez drzwi, moje myszy ciebie ostrzegają. Nie? No, to jest po prostu jakieś no, nie, nie, co, co, coś niepojętego, nie? który dorosły ostrzega dziecko Może to wytłumaczmy. Sposób. Bo dlaczego to działa? Dlatego, że wszystkie te postacie, tak jak ty, mówimy o tej niedojrzałości i tak mm -hmm. dalej, nie? Czy ja powiedziałem, że ona się odbija. No i to może brzmieć negatywnie. Ale właśnie o to chodzi, że to nie jest negatywne. To nie jest tak. ich wada. To nie jest problem. To nie jest tak, że one są ogłupione jak to w baśniach też czasem bywa, tak? czy w ogóle w popkulturze, mhm. te postacie nie są głupie. One są na swój sposób sprytne i same sobie gdzieś tam z tym swoim życiem radzą. I to, co wspomniałaś, mamy sąsiada, który jest tym dawnym cyrkowcem, tresuje myszy. No i on jest sprowadzony jako ten niegroźny szaleniec z góry. No i gdy facet mówi e, Koralinie, że myszy mu coś powiedziały, e, no to to nie jest tak, że on jest właśnie odklejony od rzeczywistości. Mm -hmm. Że jest wariatem, że sobie myślimy, może jest niebezpieczny czy coś. Nie, on e, po pierwsze, to jest fajne, bo to jest jako taka rozmowa z dzieckiem. Nie po prostu sobie no opowiadamy jakieś głupotki, wiadomo, wczuwamy się w jakąś rolę, bawimy się, opowiadamy niestworzona historię, a tutaj się okazuje, że te myszy powiedziały prawdę. I to jest taki mind blow, nie? Że to nie jest tak, że facet jest szalony, rzeczywiście, to nie jest tak, że facet po prostu sobie snuje takie opowieści, żeby zabawić dziecko i że to nie ma żadnego ładu i składu, tylko facet rzeczywiście pokazuje. Tak, tak oni tak. to wiedzieli. I to jest efekt wow, bo i dla dorosłego, i dla dziecka, nie, bo dziecko też, które śledzi tę fabułę, na pewno od razu wyłapie, nie? że wow, te myszy powiedziały prawdę, tak? Te myszy ją naprawdę ostrzegają, te mm -hmm. myszy naprawdę coś tam. No tak, a, no, jeszcze, super, to a jeszcze a propos tego, co powiedziałeś w ogóle o Koralinie, to bardzo często też w tych opowieściach dla dzieci mamy, tak jak wspomniałeś tam wcześniej, że bohater rozwija się w toku fabuły, przeżywa przygody, dojrzewa do pewnych decyzji i do pewnego sposobu pojmowania świata. Koralina już rzeczywiście jest w tym momencie, kiedy jest świadoma niektórych, niektórych elementów składowych świata i swojego dziecięcego i trochę też dorosłych. Ale podoba mi się też to, że ja jako czytelnik wierzę jej i wierzę w to, że ona już być może kilka razy była w takich sytuacjach, kiedy musiała sobie radzić, może nie aż z takimi e, ogromnymi, metafizycznymi problemami, z jakimi ma do czynienia tutaj, e, ale ona jest na tyle sprytną i na tyle ciekawą świata dziewczynką, e, że no, po prostu od samego początku jej kibicujesz. E, w filmie, że to, muszę się troszeczkę odwołać jednak do tego filmu, e, na początku Koralina jest, czo, jest e, przedstawiana trochę jako taka bohaterka może kapryśna, może jakaś taka rzeczywiście, której się nie podoba to, to, to życie, które ma. A w książce nie ma tego elementu. Tutaj Koralina jest od samego początku do końca sympatyczną dziewczynką, której kibicujemy. A w ogóle ja się też mm, przepięknie odnalazłam y, w tej jej całej takiej pasji badawczej i w tej pasji odkrywania niektórych rzeczy. Ona tam eksploruje ten ogród. Y, jest y, naprawdę to jest strasznie naturalne. Nie? No, kto jako dziecko tak nie miał? Nie? O, właśnie chciałam e... o tym powiedzieć, że ja też po prostu kiedyś, jak się, jest, jak się było dzieckiem, to się wszystkie rzeczy wydawały większe i ogromne i takie bardzo tajemnicze. I u mnie na ogrodzie były na przykład krzaki porzeczek czarnych i czerwonych i było ich, była ich cała masa i było takie wąskie przesmyki pomiędzy tymi krzaczkami a płotem. I ja się tam pamiętam, że się wbijałam i przechodziłam właśnie pomiędzy, przez te szczeliny przez te wyrwy i zaglądałam, co tam się dzieje w innych, w innych przestrzeniach. Więc kiedy, we wszystkich tych scenach, kiedy Koralina błąka się po tej jej rzeczywistości, no to naprawdę byłam ciekawa, jakie rzeczy odnajdzie. Poczułam się troszeczkę tak jak ona. Tak i miałaś, nie wiem, schody, które mają tam wysokość 2,5 pół metra, nie? więc tam jest stopni, nie wiem, 20-30, a dla dzieciaka to się wydawało, że to jest nieskończona droga, nie dałaś Prawda. 3 stopnie w dół do piwnicy i już wracałaś na górę, bo się bałaś, nie? No właśnie tak, to, tak. to ukazywanie świata w ten sposób, nie? że z jej punktu widzenia on jest większy niż jest w rzeczywistości, że my tak naprawdę mamy dom i on jest... Skonstruowane trochę jak lewele w grze komputerowej. Nie? że Mamy to mieszkanie Koraliny, mamy mieszkanie sąsiadek, mamy niedostępne dla nas mieszkanie tego drugiego sąsiada i ogród powiedzmy dookoła. Więc mamy no cztery lokacje powiedzmy i potem mamy ich lustrzane odbicia. No i mniej więcej też Przygoda i misja, którą Koralina musi wykonać, jest podzielona na zwiedzanie tych etapów. Tam dochodzi jeszcze, bo jest jakaś piwnica, właśnie, ale my eksplorujemy po kolei, jak gdyby poziomy w grze komputerowej, wykonujemy jakąś misję w każdym z tych otoczeń. I to działa doskonale, nie? a to jest książka no, jednak sprzed tych 22 lat. I to też przypomina te zabawy dziecięce, nie? gdzie się właśnie wchodziło na strych i, i nieważne co tam było, nie? i się wymyślało sobie jakąś misję i człowiek się tam bawił na jakiejś niewielkiej stosunkowo przestrzeni mhm. i potem wracał na obiad, czy szedł spać, czy do szkoły, czy coś. Wychodziło się do ogrodu, wymyślało się sobie jakąś misję, e, wykonywało się ją i jakoś ten czas mijał, nie? dzień za dniem. No fenomenalne jest też to, że Karolina dzięki całej tej swojej konstrukcji jest no, takim dziełem, które można naprawdę dopasowywać do przeróżnych obszarów kultury. Tak jak wspomniałeś o tym, że to wygląda trochę jak fabuła gry komputerowej, to ja się też głośno roześmiałam, bo też podczas te, tego czytania niedawnego miałam takie uczucie, że Koralina po prostu jakieś tam questy musi wykonać, żeby, żeby uratować tam tych swoich rodziców, co jest w ogóle super. Fascynuje mnie też to, że ona jest umiejscowiona zarówno w takim symbolicznym stopniu, jak i dosłownym... Do, w centrum tego świata, bo to mieszkanie koraliny znajduje się no, dosłownie w centrum. Ma sąsiadów na górze, mhm. ma sąsiadów na dole, po bokach jest jakieś puste mieszkanie też, czyli kolejny teren do eksplorowania. A jednocześnie koralina też jako bohaterka nie do końca ma Taki całościowy pogląd na, na sytuację, bo przecież cały czas mamy tutaj do czynienia z, ze spojrzeniem dziecka, więc też jeszcze nie wszystkie rzeczy jasno odczytuje, nie wszystko rozumie. I zastanawiałam się, czytając ostatnio Koralinę, też nad tym, jakby się ta fabuła sprawdzała, gdyby jednak autor zdecydował się na narrację pierwszoosobową. I doszłam do takiego wniosku, że chyba jednak tak jak, tak jak to sobie wymyślił, jest lepiej. Bo, bo, bo mimo wszystko Koralina jawi się jako no, fajna bohaterka. Naprawdę, naprawdę jest, to, jest to ciekawa, ciekawa postać. I, i też, Lepiej a... na pewno jest teraz niż tak to totalnie pierwsze jeżeli chodzi o grozę bo Gaiman uh -huh. świetnie buduje te sceny uh -huh. zagrożenia i w narracji pierwszoosobowej to chyba by nie zagrało. Się... No, Okej, okay, może jakiś sprawny twórca by podołał, ale nie czuję tego, tak jak teoretyzujemy sobie. No ale Koralina jest jeszcze też taką bohaterką, która od samego początku jest jakaś, nie? Ona chce być kolorowa, chce się wyróżniać z tłumu, więc to też jest... I to też jest dziecięce, normalne zachowanie, nie? Tak Wchodzisz jest. do sklepu z mamą, podoba ci się coś właśnie... To nieważne, czy to jest obiektywnie ładne, nie ale w tym momencie, nie wiem, jest ładne, zielone, ładne, e, żółte, czerwone, jakieś tam. Nieważne, czy to jest element stroju, czy to jest, nie wiem, jakiś zeszycik z karteczkami, czy coś innego i chciałabyś to mieć. nie e, I mówisz o tym właśnie otwarcie, e, że ci się podoba, ale to to jest takie, no, totalnie miał, mam takie przebłyski, nie, z przeszłości, flashbacki tak. z Wietnamu, z dzieciństwa, nie? No. Tak, ale Koralina też, to też można odczytywać jako taką metaforę niepozwalania sobie na wtłaczanie siebie w niektóre, niektóre formy, bo ta jej mama, tak jak zauważyłeś, myśli faktycznie takimi praktycznymi kategoriami, a Koralina chce jednak Słutecznie zachować... też nie jest złe, nie? To jest oczywiście, normalne. Oczywiście, ale Koralina chce mimo wszystko zachować ten swój indywidualizm i chce pokazać siebie na przeróżne sposoby. Wydaje mi się, ale że... Ale nie jest niegrzeczna. To nie jest super, jest. że ani mama nie jest jakaś tutaj wyredna taka narzucająca się, ale w taki niemiły sposób, ani mm -hmm. córka nie jest też niegrzecznym dzieckiem, która, ta, która tam niszczy za te zakupy na przykład. Ja się w ogóle śmieje bardzo mocno w duchu, bo wydaje mi się, że Gajman bardzo dobrze pamiętał ten czas, kiedy był dzieckiem. To się też zresztą często w różnych recenzjach Koraliny pojawia taki, taki wątek, że Gajman nie odcina się od tego świata dziecięcych wyobrażeń, dzięki czemu niektóre elementy związane z grozą i z takimi nieoczywistymi zagrożeniami wybrzmiewają jeszcze lepiej, bo, bo jak już dojdziemy do tego, do tego momentu, kiedy Koralina spotyka drugą mamę i, i kiedy ta obietnica fantastycznego świata, o którym być może skrycie marzy, bo to też jest tak delikatnie zasygnalizowane, że ten świat za drzwiami ten świat za ścianą z cegieł, to, je, to jest być może pewnego rodzaju manifestacja jej ukrytych pragnień. No bo to życie koraliny jest też mimo wszystko wypełnione nudą. I tak jak Gajman w jednym z wywiadów Ale to słusznie... te nudą z perspektywy dziecka, nie? że tak. To nie jest tak, że ono jest złe i nudne obiektywnie, tylko że czasami są takie momenty, że właśnie że rodzice są zajęci, tak na zewnątrz pada i nie wiadomo co zrobić. No mm -hmm. tak, ale ci jej rodzice też, no, ja się zastanawiałam bardzo mocno nad konstrukcją tych, tych bohaterów i na te wszystkie moje wątpliwości przychodzi jedna oczywista odpowiedź. Tym razem, ciekawe jak się do tego ustosunkujesz, podczas tej lektury wydaje mi się, że Koralina jest taką opowieścią która cała jest zbudowana na zasadzie jakiegoś takiego sennego koszmaru. Nie tylko te sceny związane z przechodzeniem do innego wymiaru, ale ona od samego początku. Jest tam taki moment, kiedy Koralina przeprowadza się z rodzicami do tego domu, ona się błąka, widzi tam tatę pracującego przy komputerze, czy tam gotującego coś, mamę, która też no, pracuje, chodzi na zakupy I, on, i tam w pewnym momencie Koralina kładzie się do łóżka i zasypia. I od tej chwili Cały jej świat ulega pewnego rodzaju przepoczwarzeniu, robi się jeszcze większy, poszerza się o te takie elementy nadprzyrodzone, więc jakby tak poczytać sobie koralinę w kategorii opowieści onirycznej, to otwiera nam się kolejna ścieżka interpretacyjna. To jest coś po prostu niebywałego, na ile sposobów tę powieść można czytać. Szymas, czy to jest opowieść o śnie dziecka, i o takich jakichś poukrywanych obawach? Nie sprawdziłem, ale myślałem o tym. Zapomniałem potem, bo jak nawet robiłem sobie te notatki na bieżąco, to zastanawiałem się przez moment, kiedy dokładnie właśnie był wątek w łóżka i snu, nie? Kiedy ona zasypia i się budzi, ale nie wróciłem do tego ostatecznie, bo no tu jest wiele innych rzeczy, które gdzieś tam mnie zafascynowały, mhm. ale myślę, że to, to, no, te, ten sen jest tutaj świadomie, nie? Zaaplikowany. Tak, tak. Chociaż z drugiej strony może też bardziej do odmierzania czasu, no bo rzeczywiście mamy ten podział dobowy. A widzisz, tego, akcja tak dzieje się na przestrzeni o. trzech dni, więc nie szedłbym od razu w tę Onirię tak fest, 100%, ale myślę, że no można też o tym tak myśleć, bo rzeczywiście mhm. gdzieś tam sen jest inicjacją pewnych wydarzeń. Tak, tak. Znaczy w sensie może być, nie, nie jest wprost powiedziane, ale że po nim coś tam następuje, ale on też służy do odmierzania czasu, wydaje mi się. Okej. Okay bo to też jest taki detal, który normalnie można by pominąć pewnie w takiej opowieści i pewnie ja bym się wkurzał, ale potem bym powiedział, no dobra, w ramach baśni, bajki, czy takiej fantastyki bardziej dla dzieci przymykam na to oko, to to, że Gaiman jest świadom tego, co się dzieje w tym świecie przedstawionym godzina po godzinie, że on rzeczywiście przykładowo wysyła sąsiadki w podróż, żeby ich przez dobę nie było, nie? Wiemy, że rodziców tam nie ma przez dwa dni na przykładnie, I potem dopiero gdzieś tam ta sytuacja wraca do normalności, więc więc Gaiman odmierza tutaj te godziny i dni. To nie jest tak, że czas się nagle rozciąga magicznie, bo może, nie? Tylko mhm. rzeczywiście autor ma to pod kontrolą. Okej. Okay. I jeszcze się cofnę trochę do tego kamyka, o którym mówiłaś wcześniej, bo to jest dla mnie też niezwykle ciekawe. Mamy bohaterów dorosłych, tych sąsiadów, którzy pomagają naszej bohaterce. Tam dają mi jakieś wskazówki. Mamy też kota, który jej pomaga, ale to koralina jest cały czas tą postacią sprawczą. Ona jest sprawcza od początku do końca. Otrzymuje magiczny kamień tak, od jednej postaci, wskazówkę, by go użyć od innej postaci, ale ostatecznie sama dochodzi do tego, co jej ten kamień daje, tak, jak go używać, żeby zrealizować swoją misję, żeby osiągnąć jakiś tam cel. Mamy kota, który w pewnym krytycznym momencie fabuły pomaga jej, tak, jest takim trochę... No nie Deus Ex Machina, no bo to jest uzasadnione, tak to było podprowadzone, był foreshadowing do tej sceny, ale tak trochę się pojawia nagle i rzeczywiście wydaje się, że jest dramat, że już po prostu przegramy tutaj w tej grze, w tej naszej misji, nie podołamy, a tu pojawia się kot i pomaga. Ale po chwili to kot jest słaby i to koralina musi pomóc kotu, więc ona nie jest damą w opałach, ona nie jest mm -hmm. bezbrodnym dzieckiem. Ona nie jest zdana na łaskę tych dorosłych, czy na łaskę innych istot w tym świecie przedstawionym, tylko po prostu czasami przyjmuje jakąś tam pomoc z ich strony, ale jednak to ona działa. Ona jest taką heroiną tutaj. To jest nasza Jamie Lee Curtis po prostu, nie? Świata Gaimana. I to też mi się strasznie podobało, bo dzieciaki w bajkach i w ogóle bohaterowie w fantastyce, fantasy. Ja nie lubię fantasy za bardzo właśnie przez to, że te kilka książek, które czytałem, wyglądały tak, że bohaterowie właśnie są trochę popychani przez innych nie? Mhm. do przodu, że tak naprawdę to nie oni przeżywają przygody, to przygody ich napotykają i są panowie, panie ekspozycje, które coś im tam wyjaśniają, tak naprawdę rozwiązują zagadki za nich i postać czasami jest taką trochę kulką, która po prostu się toczy nie? już tym torem zbudowanym przez autora, a w przypadku Koraliny ja tego nie czuję. Nie? Ja czuję, że to jest bohaterka, która myśli, reaguje, sama wyciąga wnioski, czasem ktoś jej pomoże, czasem ona komuś i dzięki temu ja te przygody bardziej przeżywam, bo ja też chciałbym być takim bohaterem, nie właśnie taką kulką wrzuconą na tor i się dzieją rzeczy wokół mnie, tylko ja czuję, że ona rozwiązuje zagadkę, że ona podejmuje jakieś tam kroki działania, że to ona podejmuje ryzyko i ona ponosi konsekwencje też tych działań. To, co powiedziałeś odnośnie takiego feministycznego wymiaru Koraliny, to jest w ogóle dodatkowy, bardzo fajny punkt, nad którym warto się skupić, bo to chyba, chyba Orliński w swojej recenzji w Gazecie Wyborczej napisał coś takiego, że Gajman stworzył zupełnie nowy gatunek, zdefiniował go i tym gatunkiem jest groza dla dziewczynek, czyli taka idea postmodernistycznej baśni feministycznej, to jest y, oczywiście jakieś takie pojęcie skrótowe, no bo kobiece bohaterki w baśniach już się pojawiały y, wcześniej, ale ja też bardzo często łapałam się na tym, że w obszarze y, tej literatury bazującej na jakiejś tam silniejszej lub słabszej grozie, to jednak chyba więcej przygód mają chłopcy niż dziewczynki. A Gajmanowi udało się stworzyć y, no, ciekawą przestrzeń dla, te, dla dziewczyn, które lubią się bać. Ja wielokrotnie, y, czytając y, w młodości przeróżne książki, to wkurzałam się bardzo mocno na to, że to chłopcy mają przygody, nie? że kurczę, w Akademii Pana Kleksa, no to tylko chłopcy. <śmiech> y, później y, jacyś na przykład y, Trzej Detektywi, no to też, kurczę, chłopacy tylko, nie? To gdzie dzie są dziewczyny, które ma, przeżywają przygody? Harry Potter chociażby, który ma y, rzeczywiście sporo fajnych bohaterek y, dziewczęcych, no to jednak główną, tytułową postacią jest chłopak, więc hmm, mimo wszystko. A y, y, Gaiman jednak y, zauważył, że te groze i te y, elementy związane z rozwijaniem się młodych bohaterów można też bardzo ciekawie poprowadzić na takich delikatniejszych nieco tonach, bo y, coś co w Koralinie działa w cudowny sposób i co stanowi jakby taki główny zamysł tego podstawowego konfliktu, to jest relacja Koraliny z matką. Ona zostaje skonfrontowana z inną kobietą i z kobietą, która do pewnego stopnia utożsamia jakieś ważne dla każdej dziewczyny wartości. Więc spotwornienie matki w Koralinie jest... Do w ogóle genialnym pomysłem i jednocześnie też daje tak jak słusznie zauważyłeś dziewczynie moc sprawczą, bo Koralina być może rzeczywiście spotyka jakichś bohaterów, którzy tam delikatnie jej coś sugerują, ale to też nie są zagadki to też nie są wnioski i takie odpowiedzi podane wprost. Skoro Koralina jest mhm. badaczką, eksploruje lubi tajemnice, no to w tym jej świecie naturalnymi wskazówkami są takie rzeczy nieoczywiste. Kabyk, który pokazuje prawdę. No co to znaczy? <grych> ale koralina uh -huh. w fantastyczny sposób potrafi te wskazówki odczytać, ale też potrafi je odczytać, to tak zabrzmi potwornie, źle i tak górnolotnie, ale ona odczytuje też intuicyjnie i trochę z sercem. I to jest też myślę z, y, jeden z ciekawszych aspektów Koraliny jako postaci w ogóle. Tak, bo ona tutaj jest... Y i taką aktywną heroiną, która po prostu musi czasem wejść w paszczę szaleństwa, tak w ogień czy coś, znaczy no zaryzykować o to mi chodzi, nie, że gdzieś tam się zmierzyć z jakimś lękiem, żeby poznać jakąś tam Przewraca prawdę. Nie zwraca się, rani, rani, sobie, rani sobie kola, no też się boi, bo najfajniejsze jeszcze w Koralinie jest to, że ona wielokrotnie, ona się obawia i my to wiemy. Jest tam taka jedna fajna scena, kiedy Koralina podchodzi do lustra, widzi swoje odbicie i tam pada mniej więcej takie stwierdzenie, że Koralina spojrzała w lustro i widziała dziewczynkę, która się nie boi i nagle zdała sobie sprawę, że ona rzeczywiście w tym momencie przestała się bać. Więc to też jest takie mhm. ciekawe pogrywanie z samym w ogóle pojęciem dziecięcego strachu, kiedy przerażać nas mogą naprawdę jakieś rzeczy nieokreślone, bo z kolei inna scena w Koralinie, jakaś postać w mroku, jakaś postać ruchomy płaszcz, jakiś tam kapelusz naciągnięty na na głowę. I ta istota nagle się rozpada, wybiegają z niej chmary szczurów. No kurczę. W bajce dla man, dzieci. No, mm -hmm. no, to. Ale Karolina go pokonuje. Tę grozę bym podzielił w ogóle na e, dwa wątki. Tę taką fantastyczną i tę taką trochę bardziej e, przyziemną. Ale właśnie o, najpierw jeszcze o strachu. Dobrze. I o tej spotworniałej matce. W ogóle to wszystko się przecina, nie? więc muszę uważać, żeby tak, tak, tak. nie pogubić wątków. Mamy spotworniałą e, matkę. Ale też, bo wiesz, teraz jest masa ludzi, którzy słyszą feminizm na przykład już, o Boże, tak, nie chcę tego, tak. Walk culture, o Boże, tak. To niszczy mi dzieciństwo, bla, bla, bla. Tutaj znowu, moim zdaniem po pierwsze, jakbyśmy zamienili koralinę na jakiegoś chłopca, to to by dalej myślę mogło grać. Jasne. Ale, ale właśnie przez to, że to jest koralina z matką, no to to jest gdzieś tam ciekawsze, poznawczo i coś świeższego jednak w literaturze. Ale mamy też na przykład postać pozytywnego ojca, nie? bo w świecie tym spotworniałym ojciec jest trochę takim właśnie potworem i pantoflem, ale mhm. w świecie rzeczywistym przecież to ojciec ją uczy. Tam pada to piękne zdanie, że kiedy się boisz, ale i tak coś robisz, to to wymaga odwagi. Ona to Aha. wyciągnęła właśnie z przygody z ojcem. Pokazuje tam ta scena też to, że ona ma fajne chwile z tymi rodzicami i z mamą i z tatą, tylko no po prostu czasami są właśnie te dni, kiedy jest trochę nacenzurowanym, odrzucona, no bo rodzice zajmują się życiem, domem, zarabianiem, a ona właśnie się nudzi, tak? I ona nie może tego za bardzo ścierpieć, no jak to każde dziecko, no ale tak wygląda życie normalne. Dobra, ale wracając do grozy. Wspomniałaś o tych obrażeniach fizycznych. To mi się strasznie podobało, bo to była taka scena, której się nie spodziewałem, że nagle mamy może nie gorę, ale jednak taki dziecięcy horror cielesny, czyli obrażenia, że tam jakieś rozprote ubranie, krew, spływanie, Pokaleczone jakieś... ręce, tak. Tak, Zadrapania. tak no to. Z jednej strony, wiesz, ja jako dorosły przez moment tak sobie pomyślałem, Jesus, ała, jeszcze moja wyobraźnia czuciowa, nie? Ale z drugiej strony przecież jako dzieci, ile razy sobie robiliśmy straszną krzywdę. Ja pamiętam, jak kiedyś w klatce obok, w bloku, w którym mieszkałem, zbiegałem po schodach i biegłem za szybko. Oczywiście kolanem przywaliłem o beton, rozciąłem je sobie masakrycznie i akurat także ta krew strasznie pływała, ale ja byłem w takim szoku, że ja tego nie czułem. W sensie uderzyłem się, potem się, na to nie spojrzałem, po prostu bolało i przestraszony pobiegłem do domu. I wiesz, wchodzę do domu i Ach. ja po prostu jak gdyby nikt nic tylko mówię że się przewróciłem, nie? A mama prawie mdleje, nie? Po prostu z nogi krew już cieknie tak, że e, na podłodze są ślady krwi, nie? I oczywiście nic poważnego. Po prostu naczynie jakieś, nie? Akurat... E, pękło i tej krwi było wiele, ale to jest taki moment tutaj, nie? że Koralina mm. jak gdyby, no, no zraniłam się jak to dziecko, no, nie pierwszy, nie ostatni raz, wspomina, że już tam miała jakieś jakieś straszne strupy, życie, więc ona działa dalej, a ja jako dorosły się bardziej wzdrygam niż ona, ona jest odważniejsza ode mnie w tym momencie. No bo z tą grozą w Koralinie to też jest w ogóle ciekawa sprawa, bo powołam się po raz kolejny na to, co powiedział na temat tej książki sam Neil Gaiman, który zauważył, że bardzo fajnie rozkłada się odbiór w przypadku różnych grup grób wiekowych, bo rzeczywiście tak jak przed chwilą przytoczyłeś te wszystkie sceny, kiedy Koralina upada i robi sobie krzywdę, no to dorośli jednak no tak się spinają bardzo mocno w sobie. Zresztą wydaje mi się, że Koralina jest też taką książką, która bardziej może straszyć dorosłych niż dzieci, bo dla dzieci to ta sfera chyba przygodowa i jakaś taka e, misja, którą bohaterka wykonuje, to będzie jednak tym czynnikiem nadrzędnym, a dorośli no wiedzą jak świat jest jest skonstruowany i kiedy Koralina jest właśnie konfrontowana chociażby z tą inną mamą, która proponuje jej wyłupienie oczu i przyszycie w ich miejsce guzików, no to rzeczywiście można się złapać za głowę i pomyśleć, ulala, to jest rzeczywiście książka dla dzieci, bo to jest mhm. przerażająca I historia. Ta przygodowość, e, która dla dzieci gdzieś tam jest bardziej przystępna. Ona w ogóle ma, fajnie wybrzmiewa. Na przykład jest taki moment, gdzie koralina znajduje jakby wystającą stopę za jakiejś zasłony, jakby tak. trupa w piwnicy. Tak no to dorosły od razu co sobie myśli? Nope, wychodzimy, nie? Po prostu wracam na górę i już nigdy więcej tam nie zajrzę. A ona jak gdyby też jest trochę przestraszona, bo nie wie co jak, ale podchodzi bliżej i sprawdza, nie? I to nie jest takie głupie zachowanie bohaterów slashera, nie? Że są bezmyślni czy coś. Tylko ona to robi z lekkim lękiem, ale jednak tak na zasadzie mam misję do wykonania właśnie, tak? Przygoda dzieje się, ale właśnie nawet nie, to nie jest przygoda, bo to nie jest zew przygody, tylko ona chce zrobić coś ważnego. Ona działa dla Większego dobra. Więc musi to zrobić. I to, co jest znowu za to strasznie przerażające, abstrahując od tych scen horrorowych, które zaraz omówimy, to to, że tam w którymś momencie alternatywna matka, druga matka pokazuje taką wizję tego rzeczywistego świata, w której Aha. rodzice Koraliny cieszą się, że już nie mają córki. Jezu, jakie to było <śmiech> straszne. Już się teraz śmieje, ale ja autentycznie w trakcie lektury się czułem, jakbym Jacka mm -hmm. Keczama czytał, nie? Mm -hmm. To było tak brutalne. To po prostu Gajman, no ty chory, <głos> taki owaki, nie? Ale to, co jest super i to też działa w tych scenach fantastycznych, bo to jest taki naprawdę ciężki dramat, że pokazujemy dziecku, swoje rodzice cię nie kochają. twoje rodzice teraz się cieszą, że ciebie nie ma. twoje rodzice mogą spełniać swoje marzenia, swoje pasje, tak? Realizować się, a ty jesteś tylko przeszkodą ku temu. To są myśli, które dziecko może mieć w głowie. To są myśli, które dziecko, które właśnie jest odrzucane, tak jak tutaj Koralina przez rodziców, może sobie wkręcić, może źle zrozumieć pewne e, cytaty rodziców. Ja o tym opowiadam wielokrotnie, że ja jako dziecko na przykład byłem świadkiem, nawet może nie tyle kłótni, ale na jakichś tam głośniejszych dyskusji, nie, jakichś takich sporów rodziców, w których oni debatowali nad tym, czy nasz stać na jakiś remont, na zakup nowej lodówki i tak dalej? Czyli na jakieś takie większe wydatki, nie? Mhm. I tam padał cytat, właśnie, że może, nie wiem, wymienimy lodówkę, powiedzmy, czy telewizor, czy coś, a potem nie mamy pieniędzy. No i ja jako dziecko nie miałem bladego pojęcia, ile kosztuje lodówka, ile kosztuje urlop, ile kosztuje coś tam, więc po prostu jedyne, co z tego zrozumiem, to to, że nie mamy pieniędzy, więc trzeba oszczędzać i że może ja nie powinienem wydawać tej złotówki na bułkę i loda. W sklepiku szkolnym następnego dnia, tylko no nie mamy pieniędzy, tak? Więc trzeba oszczędzać. I to właśnie to, to jest nowa ta perspektywa dziecka, nie? Że nagle mm -hmm. widzimy rzeczy w innym świetle. Wszystko jest ogromne, tak? Nie ma pieniędzy, to nie, że nie mamy kilku tysięcy na coś, tylko nie mamy pieniędzy, więc trzeba każde 10 groszy oszczędzać nagle. I tutaj to też jest tak pokazane. A Koralina jest trochę ponad tym, tak? Że ona troszkę, ona, ona mogłaby być takim dzieckiem, które stwierdza w tym momencie, że no rzeczywiście, no tata pracował i nie chciał się ze mną bawić i to jest zupełnie normalne, no ojciec jest teraz przy pracy no pracuje zdalnie akurat, tak coś tam robi przy komputerze ale w tym momencie pracuje, no musi, nie ma wyjścia. W drugim momencie gotuje obiad. W trzecim ma wolne, no to się z nią pobawi. Ale z perspektywy dziecka to może być taki sygnał, że może rzeczywiście mnie nie kochają. Nie? I tutaj ten potwór ze świata lustrzanego pogrywa sobie z tym i to jest strasznie brutalne, ale kończąc wątek Gaiman nie jest okrutny. Mm -hmm. Gaiman nie nadużywa tego. On każdą scenę grozy buduje dokładnie jak tę, czyli pokazuje coś strasznego, Coś, co powinno wgnieść odbiorcę czytelnika trochę w glebę, pozwala Koralinie przez moment uwierzyć w tę wizję, rzeczywiście poczuć ten smutek czy strach w innych przypadkach, ale dosłownie pół strony dalej, tak w miarę szybko upewnia się że jednak to, to nie jest prawdziwe zagrożenie, że to nie jest prawda. Tak, Tutaj Karolina uświadamia sobie sama, że to kłamstwo, tak? że wiedźma z tego drugiego świata po prostu miesza jej w głowie i to super gra, że to jest taki moment dla dzieciaka też po prostu pewnie wielkie oczy otwarte, usta może się schować pod kołdrę, jeżeli czytamy to na dobranoc, ale zaraz potem przychodzi ukojenie. To nie jest... Yy no materiał na koszmarę, tak, żeby to dziecko potem nie spało przez tydzień. To, to dwie kwestie odnośnie tego, co powiedziałeś. Przede wszystkim, bo tak mówimy, że tutaj wypływają z koraliny przeróżne jakieś y, lekcje ważne dla młodego czytelnika, ale warto podkreślić, że Gaiman nie jest absolutnie żadnym takim starym, y, w, na, jakimś takim starym facetem, który tutaj, no, pff, płynie tym dydaktyzmem i tak pokazuje palcem, tutaj musisz zrozumieć, mhm. bo jak się będziesz zachowywać tak czy owak, no to, no to będzie klops. To wszystko wypływa tak naturalnie, w taki sposób bardzo nienachalny, co też wydaje mi się niezwykłą siłą tej powieści. To jest jedna sprawa, którą chciałam zasygnalizować. A druga jest taka, że ja się tak zastanawiałam nad tym, po co właściwie jest potrzebna w koralinie groza? Po co są te wszystkie elementy przerażające? I dochodzę do wniosku, że jest ona nie po to, żeby szokować. Nie po to, żeby przerażać tak, tak do szpiku kości. Groza oswajać służy... Oswajać bardziej, nie? Właśnie, oswajać i służy do tego, żeby rozjaśniać naturę świata, w którym funkcjonuje koralina. Bo tu... Ten świat jest pozornie piękny, kiedy już wchodzimy w tę rzeczywistość drugiej matki, która roztacza przed nami wizję smacznych potraw, rodziców, którzy cały czas będą się tobą opiekowali i będą na praktycznie każde twoje skinienie, zabawek, jakichś takich magicznych, które się ruszają i które tylko czekają, żeby spędzić z tobą czas, no to to jest do pewnego stopnia jakaś tam kusząca wizja, ale ona składa się tylko i wyłącznie Łącznie z mrocznych pragnień tej drugiej strony, bo to, to że druga matka... to jest matka... jako ostrzeżenie. jak ci ktoś pod szkołą powie, że da ci kilo cukierków, to się odwróć i nie rozmawiaj z tą osobą i z głością nauczycielce, tak? Tak, bo... Właśnie, to... bo, bo normalnie świat tak nie działa, kochane dziecko, no. No, druga, druga matka też nie do końca y, jako istota przebywająca z innego wymiaru, jako coś, co nie jest właściwie określone, kim właściwie jest, y, skąd się wzięła, Wiemy tylko o niej tylko tyle, że szuka czegoś, co będzie mogła kochać bardziej niż samą siebie i że jest praktycznie cały czas głodna, więc jest swego rodzaju emocjonalnym wampirem pożarającym dusze dzieci, ale mhm. jej pojmowanie świata i jej wyobrażenie o świecie jako takim, to jest też pewnego rodzaju konstrukt. I my mamy zasygnalizowane w powieści, Gajman po, pokazuje tam takie sceny, kiedy świat, tej, ta druga przestrzeń jest zrobiona na zasadzie jakiegoś takiego niepełnego szkicu. Na środku jest wyraźny obrazek, a wokoło yy, nie widać reszty yy, tego świata. Jest biała, pusta kartka, która jest niczym niewypełniona. I ten strach, który stopniowo na zasadzie przeróżnych mikroscenek Gaiman w czytelniku zasiewa, to jest coś, co... Ma nam wyjaśnić właśnie, nie? My sobie sami tę grozę dopełniamy tym, czego się tak naprawdę boimy. To jest szalenie sprytny sposób kreowania opowieści i aż zadziwiające, że jest to zrobione w książce dla młodego czytelnika, która de facto jest jednak skierowana dla odbiorców powiedzmy tam 10+, plus, ale jest. one jest dla wszystkich, bo tutaj jest masa jest też to. takich to fragmentów powiedzieć. typowo dla dorosłego, nie? Mm -hmm. znaczy, ale nie typowo dla dorosłego, niezrozumiałe dla dzieci, że nagle są trzy akapity, których dziecko nie zrozumie, tylko to są takie pospetykanne nitki w takie materiał, nie takie. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale oprócz tego lęku trochę mniej dookreślonego są też sceny po prostu straszne, nie? takie horrorowe. I to budowanie napięcia za każdym razem działa tak samo, jest totalnie mistrzowskie. Tak? Każde przerażające doświadczenie jest intensywne, ale mm -hmm. krótkie. Tak samo porażki bohaterki. Wszystkie takie dramatyczne momenty pojawiają się, są mocne, ale po chwili są jakoś tam te lęki czy smutek e, rozwiewane. E, przykładowo Pojawia się jakaś taka naprawdę potworna istota, jakiś taki stwór sklejony z dwóch, mm -hmm. tak jakiś zniekształcony, jak jakieś woskowe po prostu postacie zlepione ze sobą. Jakby tego było mało, one są umieszczone w pajęczym kokonie, to w ogóle pająki, manekiny, lalki, wosk tak, i tak. rozmyte twarze. Nie? No, horror pierwszej wody. I bohaterka powoli zbliża się do tego czegoś postanawia dotknąć tej istoty, bo musi, żeby coś tam osiągnąć, boi się, że ta istota może otworzyć oczy i że coś jej wtedy zrobi. I po prostu ja, ja to czytam, nie? Jest po prostu jakbym oglądał najgorszy, czy najbardziej przerażający horror. Nie? Ja nagle ściska mi się serce, gagdło, nie? Przełykam ślinę głośno, Jest taki Jezu, nie podchodź tam, Boże, ja wiem, że mhm. musisz, ale kurde, Boże, szybko, nie, nie, żeby nic się nie stało. Niewielkie emocje i ta istota czy tam są jakieś takie obleśne detale, nie? Że tam jak się tego dotknie, to że ta, ta pajęczyna jest lepka, jak wata cukrowa, nie? Tak. ale jednocześnie zostawia jakiś taki śluz, jak ślimak, jak, jakiś kisiel czy coś, więc jeszcze mamy taki horror cielesny. Znaczy ten, nie tyle cielesny, co tak, to takie obrzydzenie dochodzi, nie? Mamy i mhm. strach, i lęk, i obrzydzenie, wszystkie trzy elementy. I ta istota nie otwiera oczu, więc my już tak trochę oddychamy i taki Jezus Maria jak dobrze, nie? Boże jak dobrze, a po chwili otwiera oczy. jest taki I nie. Po prostu ogromny lęk, ogromna dawka emocji, po prostu adrenalina wstrzykuje się w żyły, ale po chwili Gajman no nie chce, żeby to dziecko, które to, tego słucha, czy ten dorosły, bo dorośli też przecież mogą się bać chorogów, mam takich znajomych, którzy się strasznie boją dlatego unikają ich e, jak ognia. E, Gaiman wie o tym, więc po chwili jak gdyby wyjaśnia jakąś tą sytuację, że ta istota nie stanowi zagrożenia. Mm -hmm. Więc jest taki moment po prostu mega napięcia, delikatne uspokojenie, potem po prostu jak jumpscare, nie, po prostu strzał z liścia, wielki lęk, wielkie emocje, a po chwili znowu nas uspokaja. To robi niesamowite wrażenie i za, za każdym razem, tak tutaj każdy, każda groza, każdy, yy, każdy taki dramat bohaterki, każda potencjalna porażka są tak kreowane, że to są mega silne emocje, siedzimy jak na szpilkach, chowamy się pod kołderkę, głowę zasłaniamy, ale po chwili jak gdyby przychodzi ukojenie, jest kocyk, ciepła czekoladka czy kakałko i, i, i lecimy dalej. No Jest jedna te, taka sfera przerażająca w koralinie, która praktycznie trwa cały czas i od której nie ma ucieczki. Jest to coś, co po prostu wywraca mi pojmowanie dziecięcej literatury zupełnie. Cały ten motyw wyrywania oczu, pozbywania się oczu, Wydaje mi się, i to możesz Szymas potwierdzić lub zaprzeczyć, ale to jest chyba coś zaczerpniętego z piaskuna Hoffmana. Tak mi się kojarzy, że tam był też motyw z wyrywaniem oczu. I tutaj w przypadku Koraliny te oczy zostają zastąpione guzikami. I to też jest dla mnie szalenie, z jednej strony przerażające, co za chwilę wyjaśnię dlaczego. <śmiech> Będą wstydliwe tutaj wyznania w podcastach. Ale najpierw ta sfera analityczna, moi drodzy. Podwójny symbol, bo z jednej strony wydaje mi się, że to zastąpienie oczu guzikami jest takim sygnałem chęci przejęcia kontroli nad kimś. Bardzo mocno kojarzy mi się to ze szmacianymi lalkami albo z jakimiś takimi kukiełkami w teatrzekach, A z drugiej strony pozbawienie oczu i zastąpienie ich martwym przedmiotem to jest też rodzaj zaślepienia i niezwracania uwagi na to co się dzieje na wady innych to przeszycie guzików to jest pewnego rodzaju chyba wyraz mm funkcjonowania w zakłamanym świecie i takiego pogodzenia się z ułudą i zamknięcia na rozwój. I to jest też super, że Koralina przez całą książkę, przez całą tę opowieść nie godzi się na to. Wybiera świadomość i wybiera akceptowanie tego, że na przykład jej rodzice są nieidealnymi ludźmi. No bo tak jak już mówiliśmy wiele razy, ten idealny świat, w którym wszystko dostajemy tak sobie po prostu, no to też nie jest, nie jest dobry. To, to, to, to, to, to też... I jednak jest jakaś taka lekcja, którą, no tu, tu można te wnioski formułować, co jest też, no? Aj, mam... Geimann na pewno czytał Hoffmana, no bo Zantman, nie, ale mm -hmm. e, właśnie w Piasku nie, przez moment musiałem sobie <śmiech> uporządkować o czym ty mówisz, nie, bo Aha. ja po niemiecku czytałem Piasku na wiele razy, bo po polsku okay. nie pamiętam. E, na, e, znaczy bardzo możliwe, że też kiedyś czytałem, może w szkole jako jakąś lekturkę czy coś, e, ale potem już raczej po niemiecku. Nie pamiętam, czy tam było wyrywanie oczu, ale na pewno był motyw właśnie mechanicznej głowy, tak? I tych oczu jako tam szklanych kulek czy czegoś takiego. E, a, a, okej. Okay to może być jakieś tam wspólny, wspólne źródło, bo tutaj y, myślę, że chodziło o te kukiełki, nie? że tak jak y, u Hoffmana y, mówiliśmy o robotach, nie? de facto o androidach, czyli o istotach też no, nieludzkich i pozbawionych woli, pozbawionych y, no, w ogóle tych jakichkolwiek ludzkich cech i właściwości, mm -hmm. tak samo kukiełka teatralna jest y, no, takim niewolnikiem tego, kto pociąga za sznurki, też jest takim rodzajem robota, tylko inaczej sterowanym, nie? Tak. Więc myślę, że to można spokojnie też przez symbolikę w ogóle, tak, kukiełki, manekina albo robota, androida interpretować. Mm -hmm. I chyba był jeszcze jakiś wątek, ale <laughs> bardzo go skupiłem. Znaczy, to, to ja jeszcze wrócę do tego, bo ja mm -hmm. przez cały czas zastanawiałam się, dlaczego ta książka, no ona jest fascynująca, ale dlaczego ja jestem tak bardzo przerażona czytając ją? I uświadomiłam sobie, przypomniałam sobie właściwie coś, co y było charakterystyczne dla mojego dzieciństwa. I okazuje się, że nie jestem jedną, jedyną osobą, która tak miała, bo się okazuje, że jest sporo osób, które boją się guzików. Pamiętam dokładnie sytuację, kiedy będąc małą dziewczynką nosiłam ubrania tylko i wyłącznie z gumką, jakieś swetry przytykane przez głowę, nigdy zapinane, bo miałam jakiś taki wewnętrzny Strach przed guzikami. Okazuje się, że to jest jednostka, która została nazwana, uwaga trudne słowo, kompomnofobia. To jest właśnie lęk przed guzikami i to jest też ciekawe, że Gaiman jednak dotyka takich sfer, Codzienności, które teoretycznie dla niektórych osób, dla niektórych odbiorców mogą być po prostu zwykłą sytuacją. Od guziki zamiast oczu. No. Ktoś sobie to przeczyta, wyobrazi albo zobaczy w filmie, wzruszy ramionami i pchi, nie? No, no, może i przerażający ja, motyw, nie wiem, czy aż tak ale e, można to zignorować. Ale dla niektórych osób to jest po prostu źródło jakiejś dodatkowej paniki i jakieś, nie wiem, wspomnienie traum z dzieciństwa. No, dla mnie to tak, tak bardzo działa. Ale guziki, no to też coś delikatnego, nie? więc tutaj motyw tego, że można te guziki urwać nie, i właśnie pozbawić nawet tych fejkowych oczu kogoś. Guziki to też igła, nie? która przechodzi tak. z nitką przez tę dziurkę, więc tutaj jest masa takich konotacji, Brrr. może nie tyle horrorowych stricte, ale związanych z jakimś bólem, strachem, czymś, nie? Więc... Mhm. Myślę, że ciężko będzie jednak tak totalnie to zignorować nie? i te zaakceptować, że spoko, Oto guziki zamiast oczu są ok, nie? Ale ta kreatywność nie? w tym tworzeniu grozy, tutaj te guziki, to, że tam są takie różne detale, że niby właśnie druga matka jest podobna, ale jest trochę wyższa, ma trochę dłuższe dłonie, dłuższe palce. Zęby te palce dłuższe. mają ostre paznokcie, te zęby też są dłuższe, potem się okazuje, że te zęby też są ostrawe. Ona ma bladą, właśnie taką trupiobladą, bladą, jak papier, pergamin, trochę cerę i tak początkowo, no niby podobna, a potem się okazuje że to jest jakiś potwór wiedźma nie? i tyle. Mamy tego wspomnianego przez ciebie ni to starca, ni to stracha na wróble, który składa się ze szczurów. Nie? No, niby coś takiego już gdzieś tam też w ogóle w popkulturze, to u Grimmów nawet chyba się pojawiało, mhm. ale Znowu, tutaj to jest taka choreografowa figura. Mamy tę woskowatą istotę w kokonie, o której wspomnę. Mamy galaretowate nietoperze psy. Chyba wszystkie dzieci boją się nietoperzy, nie? No, bo to jednak jest istota nocy, która piszczy, jak lata, może się wplątać we włosy, więc nawet się straszy. Znaczy, nie tyle straszy, co ostrzega dzieci, nie, e, żeby uważały, żeby nie wchodziły do jakiejś jaskini, jeżeli na obszarze e, mogą mieszkać nietoperze gdzie dziecko żyje, e, mamy motyw uciętej dłoni kogoś, czegoś, e, która wygląda jak pająk. Niech sobie przed że o domu, u kogoś chodzi pająk, który jest dłonią jakiejś e, złej istoty. I jeszcze to coś jest niebezpieczne, bo w fabule pojawia się wątek tego, że to spłoszyło myszy i skaleczyło, zraniło i to głęboko zraniło jednego z psów, które tam mieszkają. No to e, ja wtedy sobie pomyślałem właśnie znowu tak, Gaiman, Gajman, ty, ty chodzisz, Świże, no bo to są takie już masakryczne wątki, nie? No, w powieści dla dorosłych to by pewnie budziło koszmary potem. Ale z drugiej strony obok tego horroru całego, którego jest wiele i za każdym razem jest bardzo świadomie wprowadzany, jest masa humoru i to też takiego humoru Dzieciaki na pewno też się będą tutaj śmiały, ale jest masa dla dorosłych i to takich naprawdę stricte dla dorosłych. Przykładowo znudzona koralina miała coś rysować, w końcu, jako że za oknem jest mogła jest brzydka pogoda, to napisała takie rozstrzelone litery MGLA i napisała to tam w różnych linijkach, jak gdyby na różnej wysokości kartki. No i potem jak mama to zobaczyła, no to uznała, że to jest bardzo nowoczesny wiersz, nie? No Dziecko nie ma pojęcia o nowoczesnej, kreśle cudzysłów, poezji, tak? Więc w ogóle nie zrozumie, nie zrozumie tego że To jest tak stricte dla dorosłego. Z perspektywy dziecka to po prostu, no mama się nabija, może coś takiego, nie? Mamy sąsiadki, które opowiadają o tych swoich pięknych latach kariery, sławy i tak dalej. Jedna mówi, że dostawała kwiaty. Koralina pyta od kogo i ona tak mówi konspiracyjnie, tak się rozgląda, czy nikt nie podsłuchuje, że dostawała je od mężczyzn. E <grym> I znowu ja płakałem ze śmiechu, nie? E w tym momencie. E mamy wątek tego, że Koralina nie lubi jedzenia z przepisu. E no i o co chodzi? Chodzi o to, że ona woli tata picce, jak gotuje. po prostu, a nie jakieś tam wymyślne tak. przyprawy. Tak, tak. tak, to tata po prostu gotuje trochę takie bardziej skomplikowane wykwintne dania, tam coś dusi mięso w winie, tak, że dodaje przyprawy o dziwnych nazwach. I koralina, nawet nie chodzi o to, że ona, jej to nie smakuje, ona wtedy odmawia w ogóle, że nie będzie próbować. Tak? I to jest taka pryśność pewnego rodzaju, ale to jest na swój sposób urocze, tak, że ona w ogóle nie rozumie tego znowu, tak jest trochę obok, a rodzice już machają na to ręką, dobra, to sobie coś odgrzej, tak, jakiś fast food no, jak to dziecko. Taką dzieci spalą pewnie. Tyle się rusza, biega po tym ogrodzie, po domu, więc jej to raczej nie zaszkodzi. Tam pada taki cytat też z ust Koraliny, że ona wiedziała, że gdy dorośli, znaczy może nawet to nie był cytat tylko z narracji, ale Koralina wiedziała, że gdy dorośli mówią, że coś nie będzie bolało, to nie ma to znaczy, zawsze boli. Że boli, Tak. Tak, no to, to jest, dziecko też zrozumie, tak, że idziemy na pobranie krwi, czy coś tam i mama mówi, że nie będzie bolało, a tu po chwili boli. Ale dla dorosłego, no, ja się teraz uśmiecham od ucha do ucha i płaczę, a jeszcze takim mega komediowym i też raczej dla dorosłych wątkiem jest kot, bo mamy kota, Czekałam który jest takim to. stereotypowym. Czekałam na to. Samozadowolony zawsze z siebie, mega Egocentryczny, mega skupiony na sobie, zadziera nosa jak diabli. On jest pozytywnym bohaterem, ale jest takim właśnie stereotypowym kotem, z jego też wadami. nie? Tam padają cytaty, że wołanie kota to zwykle niezbyt produktywna czynność się dobrze można, by przyzywać trąbę powietrzną. I to ja płakałem i ten kot po prostu jak on się zachowuje, nie właśnie z gracją, ale też jest taki nadęty, taki wkurzający <głos> przez to. Piękne to jest i też, co ciekawe, wie że koty bawią się zdobyczami, tak? Dzikie koty, które polują na ptaszki myszy i inne zwierzątka. I tutaj to jest też prowadzone do fabuły, i to jest przerażająca scena, gdy kot łapie szczura i się nad nim znęca. Wali w niego łapką, tak? potem go puszcza wolno, by po chwili znowu go złapać. No, mam rodzinę na wsi, widziałem, jak koty postępują właśnie z myszami, ptakami. Widziałem właśnie takie sytuacje. To jest takie mega prawdziwe. I jednocześnie też trochę straszne i to nie jest prowadzone od tak, bo Gaiman miał takie życzenie, tylko to jest ważne dla fabuły, bo to jest foreshadowing jednej późniejszej sceny, więc znowu mm -hmm. wow, nie? To, to jest tak misternie skonstruowana fabuła i wszystko jest na swoim miejscu, że ja jestem w stanie uwierzyć w to, że on to pisał i pisał i pisał i przepisywał i właśnie edytował, żeby to właśnie... Były takie idealnie dopasowane puzelki, które się składają na jeden obraz. No Kot jest genialny i w ogóle ten humor jest genialny. No. Ale to wszystko jest jednak bardzo mocno groteskowe, bo w większości źródłem humoru w koralinie jest jednak pewnego rodzaju przerysowanie świata i takie udziwnienie go trochę na siłę. Kot jest faktycznie fenomenalną postacią. Wielokrotnie <śmiech> żałowałam, że jest go tak mało, bo zdecydowanie chciałabym, żeby więcej, więcej mówił i, i częściej się pojawiał. Oczywiście połączenie czarnego kota z koraliny, kota, który nie ma imienia, bo generalnie no, nie potrzebuje go. Mhm. To, to jest rzecz jasna taki trop, który prowadzi nas wprost do kota z Czeszer i do Alicji, mhm. do przygód Alicji, ale to, że on jest cyniczny, to też jest do pewnego stopnia taki dowód właśnie tego indywidualizmu, o którym już mówiłam, bo on każdym tym swoim stwierdzeniem podbudowuje ten swój indywidualizm i to, że jednak y, patrzy na niektóre rzeczy po swojemu i że nie można mu no, wciskać tutaj jakiegoś, jakiegoś kitu, a jednocześnie te wszystkie rzeczy, które kot mówi, są z jednej strony zabawne, ale jakby tak na nie popatrzeć y, i jednak trochę inaczej, to to jest bardzo dużo mądrości pozawieranych w tych, w tych stwierdzeniach, bo kiedy on tam opowiada, przywołana, przywołana przez ciebie chociażby scena polowania, no to kiedy Koralina tam mówi, że nie, no przestań już, daj spokój, to jest okrutne, to on odpowiada, że no czasami zdarza się, że od, cza, od czasu do czasu zdarza się, że nasza zdobycz ucieka. Jak często pozwoliłaś uciec swojemu obiadowi? No kurczę, to jest mega zabawne, bo się roześmiałeś, ale też jednocześnie, jakby tak y, pownikać w to wszystko, w te przeróżne warstwy, to to jest taki trochę kot filozof, co nie? I też dla dorosłego czytelnika, no to to jest jasne, że po prostu koty tak mają, nie, że to jest normalne w świecie przygody, mhm. ale dla dziecka tam jest takie wytłumaczenie, że ten szczur to jest szpieg wiedźmy nie, Więc tak. y, żeby nie musieć drążyć tematu, no to żeby dla dziecka to było jasne. No dobra, no, ale to był szpieg. Kot też który przez cały czas chce. wydaje się być taki bardzo, bardzo pewny siebie i w tym momencie, kiedy on zaczyna być przerażony i kiedy mówi, że poczekaj, mhm. ale ona polikwidowała wyjścia i co teraz? To ja autentycznie poczułam narastającą grozę i stwierdziłam, że nie, no teraz to już się po prostu żarty skończyły, teraz to już trzeba podejmować naprawdę konkretne, yy, konkretne decyzje, no bo mamy przechlapane. Jak już nawet on się boi, no to znaczy, że jest no, na serio źle. <grych> mm -hmm. Dokładnie. I myślę, że możemy powoli zmierzać w kierunku finału. Jak słyszycie, właśnie z jednej strony Alicja w krainie czarów, z drugiej strony, nie wiem, to się pojawia w ogóle mięsisty korytarz rodem z Lovecrafta, co też było mm -hmm. dla mnie takie wow, nie? wow. że nagle jakiś tak horror taki znowu kosmiczny, fizyczny, miesza się ten strach z obrzydzeniem i tak dalej. Jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że w sumie to, co dzieje się z dziećmi w lustrzanym świecie, jest gorsze od śmierci, Nieco też pokazuje, no, że Gaiman ma łeb na karku, bo Kreuje świat, w którym nie chodzi o to, że coś może zranić bohaterów, nie? Że, może, że oni mogą stracić życie, tylko tam się może stać coś jeszcze gorszego, e, więc tak. mamy jakiś taki horror jeszcze egzystencjalny, jakiś weird fiction w ogóle. nie. Bardzo, bardzo świadomie on tutaj to wszystko splata jedno z drugim i to nas prowadzi do finału, który jest konfrontacją oczywiście ze złem. I to, co mi, mnie też przy pierwszej lekturze strasznie zaskoczyło i do tej pory mi się strasznie podoba, że konfrontacja jest niejako dwuetapowa. Że pierwsze zwycięstwo, powiedzmy, dobra nad złem nie jest zwycięstwem ostatecznym, mhm. tylko jeszcze się okazuje, że tam jest jakieś zagrożenie. I to nawet... Myślę, że jest dla dziecka, które na przykład by tego słuchało e, gdzieś tam właśnie przed snem jako dobranowskie, będzie szokujące, nie? że sobie myśli, wow, udało się gdzieś tam powiedzmy przeżyć, uciec, nie zrealizować misję, quest wykonany, teraz tylko happy end, nie? wszyscy żyli długo i szczęśliwie, a tutaj nie, mamy jakieś takie drobne sugestie, że coś nie gra w tym świecie. Mhm. Mamy piękny sen, w którym też pada sygnał, że wcale to jeszcze nie jest happy end i musi dojść do kolejnej konfrontacji. Super, to jest wykreowane tak strukturalnie, narracyjnie, nie? jak to jest podprowadzone. I też to, że mamy strzelbę Czechowa, jak gdyby, która powraca w tym finale. Coś, co na początku było sygnalizowane jako jeden element świata przedstawionego, w finale odgrywa bardzo ważną rolę. Więc znowu wszystko misternie, szyte, uporządkowane. I te konfrontacje są całkowicie ok. Chcesz coś dodać, czy... Ale to też jest świetne, że ta groza i ten niepokój wydaje się do pewnego stopnia przenikać do tego świata realnego, tak się umówmy. Bo mhm. na początku książki Koralina zasypia, dzieją się rzeczy, pojawia się zagrożenie, a w ostatnim rozdziale, przed tą ostateczną konfrontacją z tym, co pozostało, z tej wielkiej grozy, ona się budzi. Więc to jest też taka bardzo ciekawa, naprawdę klamra prawie że klamra narracyjna, która sugeruje, że to wszystko, co widzieliśmy i czego doświadczyliśmy, może być rzeczywiście jej jakimś takim szalonym snem, który mimo wszystko prezentuje, że w tym realnym świecie też jest bardzo dużo zagrożeń. Ja cały czas y, byłam bardzo mocno zachwycona tym, jak Gajmanowi udało się y, dotknąć istoty takiego wypaczonego ideału matki i takiego macierzyństwa, które jest też manifestowane przez jakieś, nie wiem, opętanie drugiej osoby, jakąś taką kompulsywną potrzebę kontroli nad, nad własnym dzieckiem. To jest też super i jednocześnie to, że koralina w ostatecznej takiej rozgrywce pokonując zło, to tak na dobrą sprawę musi też pokonać własny taki mały egoizm, który być może w przypadku tych dziecięcych bohaterów jest bardzo często postrzegany jako ich słaby punkt. A tutaj jednak to, że ona jest tak pewna tego czy czego chce od życia, prowadzi ją naprzód, popycha ją ku, ku działaniu, co, co też jest po prostu no, fantastyczną metaforą radzenia sobie z trudnościami, bo w Koralinie jest też dużo takich scen, które sugerują, że ten świat jest po prostu tak poukładany, że zostajemy sami z problemami i musimy sobie z nimi w ten czy inny sposób poradzić. I Koralina jako taka współczesna baśni, to też myślę, że będzie ciekawym punktem na koniec, pod, prezentuje, że straszenie dzieci w dzisiejszych czasach jest nawet do pewnego stopnia potrzebne, bo y, Ale żyjem... nie w dzisiejszych czasach, bo przecież to jest tradycja ogóle, od zawsze, nie? Mity, baśnie, bajki, y, czerwony kapturek, tak, nie wchodzi do lasu czy coś, tylko że Gaiman to robi w sposób taki no właśnie współczesny i świadomy, no bo tutaj wspomniałaś o tym zdrowym egoizmie. To nie jest tylko zdrowy egoizm dziecka, ale zdrowy egoizm też dorosłych i to mamy właśnie pokazane, że e, gdyby matka ci poświęcała 100% swojego czasu, to wcale by nie było dla ciebie dobre, bo to by mhm. było zniewolenie znowu dla tego tak dziecka, jest. nie? Tak jest, ale że odnośnie... ekstrema są złe. Mhm. Odnośnie, odnośnie tego, co, co, co powiedziałam, y, że te, te, te współczesne książki są też inaczej skonstruowane, to y, mhm. no, ta literatura dziecięca jest obecnie, no, no niestety, w dużej mierze budowana na y, takich jakichś nieszkodliwych i podnoszących na duchu opowieściach, które tak de facto poza jakimiś takimi walorami, powiedzmy rozrywkowymi, no to są w ostatecznym rozrachunku trochę bezużyteczne, takimi zapchajdziurami. Natomiast kor no ja Koralina... Literatura, nie? Mamy nadprodukcję, po prostu więcej tej treści powstaje i. No, ilość versus jakość. Nie? Ale Koralina jest fantastyczna, bo Gajmanowi udało się pociągnąć konteksty do no, tych właśnie klasycznych baśni, oddać ich urok, ale jednocześnie też ich mrok i takie najciemniejsze aspekty, które no, wobec młodych czytelników mogą być z jednej strony źródłem pewnego rodzaju ostrzeżeń przed jakimiś ryzykownymi sytuacjami, ale też dają im narzędzia do walki i to, tak jak mówiły, mówiliśmy na początku, pewnego rodzaju moc sprawczą, która no, udowadnia, że jednak ma się wpływ na swoje życie. To myślę jest bardzo y, ważny przekaz. poukrywany oczywiście pod płaszczykiem jakichś tam nawiązań chociażby do y, nie wiem, opowieści z Narni, no bo mamy te, te, te mhm. historie przechodzenia z jednego portalu do drugiego. To, te magiczne drzwi, które przenoszą nas w zupełnie inną krainę. Mamy nawiązania w koralinie do prozy Ronalda Dalla, czyli mhm. jakieś takie szaleństwo dorosłych. Bardzo mi się koralizowało w niektórych momentach kojarzyła z wiedźmami, kiedy wszystko jest takie oszukane, bo nam się wydaje, że to jest coś pięknego, a jakby tak poodzierać te warstwy, no to się okaże, że jest to coś obrzydliwego, paskudnego i, tak, i w tak, dodatku tak. takiego, co chce nas capnąć i zniszczyć. To są fantastyczne opowieści i znakomite jest też to, że jak tak czasami niektórzy twórcy, szczególnie literatury dziecięcej mówią, że tu a wpadłem na jakiś znakomity pomysł i to jest moje tylko i wyłącznie, tak Gajman absolutnie się nie odcina od tych inspiracji. On je wręcz celebruje i tak jakby, nie wiem, prowokował czytelnika do takich poszukiwań i do faktycznie eksplorowania te, te, tego, co tam jest do odnalezienia. A Ale tylko... też nie w taki pusty sposób. Nie, To nie jest sztuka dla sztuki, to nie jest popisywanie się gdzieś tam własnym oczytaniem i mhm. tym, jak on to potrafi się tutaj wpleść, tylko to cały czas służy temu wyższemu celowi, nie? Tej, tej lekcji, która y, ją cechuje ten złoty środek, że niby to jest baśń, tak? niby jest dobro i zło, ale to, to nie jest czarno-białe. Tak? Właśnie te, te no rady, jest. które on daje, ty mhm. mówiłaś, to nie jest ostentacyjny dydaktyzm na zasadzie rób tak, czy nie rób tak. E, mhm. Tutaj Koralina też popełnia błędy. Ona też czasami Te właśnie uczym, tak. z czymś sobie sama nie radzi. nie? Ona jest bardzo sprawcza, ale czasami ta pomoc jest przydatna. I to mi się też podoba, że cały czas jesteśmy w takim złotym środku. Czasami trochę bardziej zmierzamy w lewo czy w prawo. tak? Jesteśmy bardziej na pograniczu, ale mhm. to wszystko jest takie mądre, takie właśnie dojrzałe, takie, że ja tak. bym, wiesz, przy każdym takim fragmencie, czytam koraliny i żałuję, że nie mam dzieci, Nie, bo sobie myślę, Aha. że kurde, przy tym można by o tym opowiedzieć, przy tym można by coś tam skomentować, właśnie opowiedzieć o tym, że nie wiem, że jeżeli nie mam czasu dla mojej pociechy, to, to nie, to nie, znaczy, nie chodzi o kochasz, to, że jej no. nie kocham, Tak, tylko, że właśnie no, na wszystko musi być czas, trzeba te siły gdzieś tam rozłożyć. Tak, To, że dziecko chce tam eksplorować, to pozwolić mu, Tak, ale właśnie dbać o to, żeby sobie nie zrobiło tej krzywdy, nie tam ostrzec go przed pewnymi rzeczami, żeby tak trochę dać wolności, ale trochę jednak tej opieki, żeby było nadzoru. Nie? W ogóle to jest masa takich właśnie mega sympatycznych momentów. Ta relacja z rodzicami moim zdaniem ona jest właśnie taka zdrowa. nie? Tak jak mm -hmm. ostatnio omawiałem tego Barkera na przykład, no to tam to było trochę jednak wynaturzone i trochę banalne w pewien sposób. nie? To mm -hmm. nadal było w porządku, mądre i ta groza też gdzieś tam była obecna, ale właśnie ta groza też o wiele słabiej działała. Tak jakby Mimo wszystko Barker poczuł, że w momencie, w którym jednak pisze dla dzieci, to musi schować cały swój repertuar autora grozy do pudełka. A Gaiman tutaj nagle właśnie się zamienia w Barkera momentami. Nie Są rzeczy tak. naprawdę takie, które jakby rodzic chciał złośliwie, to by mógł naprawdę to przedstawić tak, że dziecko będzie spłakane mhm. i się nie wiem, no, zrobi w majtki tak ze strachu. I też to, co jest istotne, gdyby ktoś to czytał dzieciom na przykład w najbliższym czasie, to żeby nie przerywać w tych strasznych momentach, tylko właśnie, właśnie doczytać te pół strony dalej. Bo rzeczywiście jak tak. się przerwie, jak się w takim miejscu zrobi pauzę e, i się zamknie to książkę... To one zapamiętają tylko ten szok, dokładnie. A jeżeli e, przeczytamy to pół strony dalej, e, to nadchodzi kataklizm To nadchodzi właśnie uspokojenie, e, właśnie dodanie gdzieś tam siły, odwagi, i to jest piękne, to jest naprawdę coś, co ja bym chciał, żeby mi czytano, jak byłem dzieckiem. Gajmana, tak, tak, bardzo bym, bardzo bym chciała. To jest naprawdę fantastyczna perełka, ale ona też jest cudowna, bo no, z jednej strony jest tak bardzo dopasowana do takich odbiorców jak my, którzy szukają jednak w tej literaturze czegoś innego i jakichś takich punktów zaczepienia. Ale z drugiej strony jest cały ten element też autokreacji tego, że Gajman poprzez swoją bohaterkę pokazuje dzieciakom, że hej, możecie zdecydować, kim chcecie być. Ja rozpoczęłam tę naszą rozmowę od tego imienia mhm. Koralina, które pojawiło się z powodu literówki, która się Gajmanowi przydarzyła podczas pisania tej opowieści. Ja to czytam zupełnie inaczej. To, że Koralina tak bardzo często poprawia wszystkich, którzy mówią Karolina, to też jest taki element tworzenia siebie jako osobowości, co w przypadku młodego czytelnika jest no, naprawdę bardzo istotne. To jedna kwestia. A druga kwestia, nad którą też myślę, że każdy, kto sięgnie po Koralinę powinien się pochylić, jest kwestia sobowtórów i tego, że Koralina jest zestawiana z odbiciami autentycznych ludzi, ale jednak przepoczwarzonych. Żałuję troszeczkę, że Gajman nie zdecydował się w tej opowieści pójść krok naprzód, tworząc konfrontację koraliny z nią samą, z tego drugiego świata. Wiem, że wtedy ta historia musiała być inna. Ale wiesz, dlaczego inna, tego nie, nie może być? Mhm. Bo jak jesteś dzieckiem, to właśnie, jak sobie wyobrażasz nawet inną siebie, to bardziej przez inne otoczenie. Ja mam wrażenie, że to było całkowicie świadome, że jak na przykład jesteś nieszczęśliwa, i wyobrażasz sobie się szczęśliwą, to nie na zasadzie jako inną siebie, chyba, że no nie wiem, fizycznie inną, może coś mhm. takiego, nie? Ale to jest zupełnie inny temat, który w tej książce do końca nie ma. Tak. I, i moim zdaniem, to, wiesz, dopychanie na siłę kolejnych e, e, warstw też nie jest dobre, nie? Że jednak mhm. czasami, jak coś jest dobre, to niech zostanie po prostu tak jakie jest, a nie ulepszajmy też na siłę przez takie, wiesz, sztuczne po prostu mnożenie tych znaczeń, których tutaj takie tak jest wiele. I to, że ona sobie właśnie wyobraża te sobowtóry, które są na swój sposób lepsze, ale potem się okazuje, że jednak niekoniecznie, no to, no to tak dokładnie działa nasz mózg, nie? Że sobie tak. wyobrażamy, że nie wiem, dzisiaj właśnie ktoś był dla mnie niemiły, mógłby być miły. Dzisiaj mama nie miała dla mnie czasu, a mogłaby mieć czas. No ale właśnie, no coś kosztem czegoś, nie? Być może właśnie... Może by byłoby lepiej przez ten moment, ale czy w dłuższej perspektywie, nie to by się sprawdziło? I dodatkowo no też, moim zdaniem, można dodać tę lekcje, że gdy ktoś ci oferuje takie idealne życie, nie? właśnie te obce osoby, które mogą zwodzić dziecko, nie, że Słuchaj, mam w domu gry komputerowe i ci dam, tak, czy słodycze, czy coś. Nie chodzi o to, że od razu ktoś porwie to dziecko, to, że będzie pedofil, morderca, coś tam, nie, ale właśnie takie pokazywanie, że w ogóle młody, młoda, to, to nie jest wcale takie fajne. Nie? W sensie, jak ktoś ci obiecuje gruszki na wierzbie, to ty, się, to ty od razu powinnaś, nie że bać się właśnie tego, że ktoś cię porwie, ale po prostu powiedzieć, nie, to nie ma sensu, tak jak Koralina tutaj mówi. Mhm. tak Właśnie na tym polega przygoda, że do czegoś dążymy. Jeżeli mamy wszystko, no to de facto to nie to mamy jest nic, jesteśmy dalej nie? nieszczęśliwi. Pewnie, tak. pewnie, że tak. I też te morały są obecne, takie indywidualne, mniejsze morały w tych pozostałych historiach, bo powraca na sam koniec kwestia tego, że ten stary cyrkowiec, tak ten sąsiad z góry, że on wcale nie jest właśnie szurnięty, niebezpieczny czy coś. To jest urocze, tak, że on rozmawia z tymi myszami i te komunikaty od myszy mają sens. I też pięknie jest spuentowany wątek sąsiadek. Bo można, myślę, jako dorosły czytelnik, pomyśleć sobie, że one są próżne. Nie? Że one gdzieś tam mają te lata kariery, sławy za sobą, ale że nie mogą się pogodzić z tym, że to straciły. Że to jest cecha właśnie Próżność. A tu się okazuje, że to nie chodzi o to, że one nie mają pieniędzy, kwiatów i tych występów na scenie, tylko e, tam Koralina uściskała jedną sąsiadkę, mm -hmm. i teraz ja mam łzy w oczach. Tak. Ale... <głos> Jesus. E, tam pada, że nikt nie ściskał sąsiadki tak jak Koralina teraz, odkąd skończyła z karierą aktorki, mm -hmm. nie? I to jest tak smutne. <głos> no. O Boże, ale piękne, nie? To jest znowu, jako dorosły, nie? teraz ryczę po prostu na podcaście, na nagraniu. Wow, nie? Ile tu jest właśnie takich naprawdę pięknych, uroczych, mądrych i przy okazji cool i fajnych rzeczy. Jeszcze tak, na koniec jest... tam pada uwaga, bo mówiliśmy o tym, że Koralina przeżywa te przygody tuż przed powrotem do szkoły i tam pada taka też piękna myśl, że w szkole nie ma się czego bać. Tak, mm -hmm. że no nie zawsze jest super, wiadomo, no bo już czasem nie chcemy do niej wrócić. Ostateczne zło już pokonała, to czego się tu bać, już w zwycięstwo odniosła. Będzie pewnie jeszcze nie jedna jakaś tam bitwa do, do stoczenia, ale ona sobie poradzi. To jest mądra i świadoma mm -hmm. dziewczyna i kot z nią został. I, I kot niestety nie będzie mówił, ale będzie patrzył wymownie mm -hmm. i ją wspierał w działaniach. To jest naprawdę bardzo wzruszające zakończenie, ale też nieprzesłodzone. Nie? Gajman potrafi mm -hmm. jednak jak Jakieś te proporcje odpowiednio y, uważać, domierzyć, że to wszystko tak się naprawdę fajnie, fajnie spina. To jest znakomity twórca i no, naprawdę czytajcie Gajmana, bo, bo im więcej czytelników, tym, tym, tym piękniejsze historie przed nami. Nie? Mhm. A, cudnie, cudnie, cudnie. Ojej, ile emocji, nie? <grymne> a, my to, a, a dopiero zaczynamy przygodę z Gaimanem, A jeszcze przed nami na przykład Nigdzie Bądź albo Księga Cmentarna. Mm -hmm. Jeszcze film Koralina, który jest też zupełnie odrębnym dziełem. Ach, ach, opowieści. Tak myślę, że powolutku możemy sobie to nadrabiać i też podcastowo chwalić. No bo tak jak mówię, super jest ta książka przemyślana, mądra, momentami straszna, ale tak by dzieci nie miały koszmarów. Uwielbiam 12 na 10 znak jakości... <grymne> No ja nic więcej nie powiem. Jestem fanką Koraliny od samego początku i chyba tak będzie. I fajnie się czyta tę książkę co jakiś czas, bo no rzeczywiście można zauważać zupełnie inne, inne rzeczy, ale przerażająca jest, nieustająca, także bójmy się i czytajmy. Mhm. Tak jak Dzięki. powiedziałem, czasami z Gaimana wychodzi bajkę albo właśnie <grym> jakiś Lovecraft, więc... No tak. Dla fanów horroru też tutaj pojedyncze akapity, ale no nie znajdą pojedyncze. się tak. Tam, tam jest trochę więcej No Ale nie wiele o wszystkim takich No Ale bo, bo to jest krótka rzecz, nie? Chodzi o to, że to jest właśnie tam pół strony takiej ciężkiej dramy, nie tego horroru i potem uspokojenie. Potem coś się dzieje, przygoda, potem znowu trochę takiej dramy, horroru. Fajny Dzień Dziecka. Dziękuję Ci, Szymas, że mnie namówiłeś i fajnie, że nam się udało tak szybko zmobilizować. Dobrze, że to jest jednak krótka książka, bo wtedy można było tak po prostu ją sobie błyknąć mm -hmm. na raz. Pięknie, dziękuję Dokładnie. Ci. Cudowny Dzień Dziecka. Ja również Ci dziękuję za tę rozmowę. Słuchaczom, słuchaczkom za to, że byliście z nami. Życzymy Wam przyjemnej lektury, tej czy innej i udanego Dnia Dziecka. I tradycyjnie już życzymy także klimatycznego weekendu